RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam. Słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj opowiem wam, jak wpływać na to, co czujemy, ucząc się języka polskiego. mikrofonem Piotr. To jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witajcie moi kochani. W tym tygodniu znowu zrobimy sobie przerwę z idiomami. Wszystkich, którzy lubią idiomy zapraszam na następne podcasty. Mam jednak nadzieję, że zostaniecie ze mną, bo przygotowałem podcasty, które mam nadzieję, będą również dla Was ciekawe. Dwa tygodnie temu opowiadałem o motywacji. Mówiłem o tym, jak ważna jest motywacja, jak ważne jest nasze nastawienie, jeśli chcemy osiągnąć sukces. Oczywiście koncentrujemy się na nauce języków, na nauce polskiego, ale jeśli spojrzymy na to troszeczkę szerzej, to motywacja jest potrzebna, aby osiągnąć jakikolwiek sukces. Oczywiście sama motywacja nie doprowadzi nas do sukcesu. Dziś chcę opowiedzieć trochę o uczuciach. O tym, co czujemy, gdy podejmujemy jakieś działanie. Gdy coś robimy. Jeśli Będziemy tylko myśleć o tym, że bardzo chcemy nauczyć się języka polskiego, ale nie będziemy nic robić, to na pewno nic z tego nie wyjdzie. Na pewno niczego się nie nauczymy. Do sukcesu, oprócz motywacji, potrzebne jest działanie. Potrzebna jest praca, czasami bardzo ciężka praca. Dziś chcę opowiedzieć, co zrobić, abyśmy czuli się lepiej, ucząc się języka polskiego. Łatwo powiedzieć. Bądź zadowolony, gdy uczysz się języka. Czuj się świetnie. Niestety, nie wszyscy czujemy się świetnie. Czasami mamy złe wspomnienia ze szkoły. Niektórzy z nas uczyli się w szkole francuskiego, angielskiego. Hiszpańskiego i nie mają ze szkoły najlepszych wspomnień. Czasami nauka języka po pewnym czasie nas nudzi. Na początku jesteśmy pełni siły i energii, ale po pewnym czasie czujemy się zmęczeni i znudzeni. Trudno jest wtedy słuchać historyjek po polsku, i wciąż czuć się pełnym energii i zapału do pracy. Dlatego warto nauczyć się kilku technik, kilku sposobów, jak wpływać na swoje uczucia. Co zrobić, aby czuć się zadowolonym i szczęśliwym, gdy uczymy się języka polskiego. Porozmawiajmy zatem, co zrobić. Aby czuć się, czuć przyjemność z nauki, aby czerpać radość z samego procesu nauki języka polskiego. Jeśli chcemy kontrolować nasze uczucia, musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę, jak zachowuje się nasze ciało. Musimy Kontrolować nasze ciało. Druga rzecz to kontrolowanie naszych myśli, to na czym koncentrują się nasze myśli. Zatem musimy zwrócić uwagę na ciało i na myśli. To zupełnie tak, jak zachowują się sportowcy. Oni kontrolują swoje ciała. I kontrolują swoje myśli. Kontrolują to, o czym myślą. Po prostu koncentrują się. Jeśli chcecie szybciej się uczyć, szybciej osiągnąć sukces, powinniście kontrolować ciało i umysł. I właśnie dzisiaj opowiem, o tym, jak kontrolować swoje ciało. A następnym razem, o tym, jak kontrolować swoje myśli. Jak koncentrować swoje myśli w sposób, w jaki chcemy. Zacznijmy od ciała. Pomyślcie, jak wygląda wasze ciało, gdy jesteście zmęczeni. Czy wasza głowa jest wtedy w górze? Czy raczej jest opuszczona w dół? Jak wyglądają Wasze ramiona? Z reguły są wysunięte do przodu. Czy śmiejemy się, gdy jesteśmy zmęczeni? Raczej nie. Raczej jesteśmy wtedy smutni. Gdy jesteśmy zmęczeni, nie śmiejemy się. Nie jest nam wesoło. Jeśli Chcemy zmienić nasze uczucia Musimy najpierw zmienić nasze ciało Jeśli wyprostujemy się Podniesiemy głowę do góry Nawet jeśli nie mamy dobrego humoru Uśmiechniemy się Wtedy poczujemy się inaczej Spróbujcie Podnieście słową swoją głowę do góry Wyprostujcie ramiona Uśmiechnijcie się Już sama zmiana pozycji naszego ciała Powoduje, że czujemy się lepiej Jeśli opuścimy głowę Spuścimy oczy Zrobimy smutną minę Wtedy znowu czujemy się zmęczeni i znudzeni Zanim zaczniecie słuchać historyjek po polsku Zanim zaczniecie uczyć się polskiego Wyprostujcie się, głowa do góry, oczy zadowolone, uśmiech na twarzy. W ten sposób poczujecie się dużo lepiej. Myślcie o tym, będziecie mieli więcej energii, więcej chęci i więcej radości z nauki polskiego. Jeśli mamy więcej energii, więcej radości, uczymy się dużo, dużo szybciej. Co jeszcze możemy zrobić, aby naszym ciałem wpływać na to, jak się czujemy? Pomyślcie, kiedy czujecie się lepiej? Gdy bierzecie krótkie, płytkie oddechy? Czy wtedy, gdy nabieracie dużo powietrza, oddychacie głęboko? Oczywiście, że wtedy, gdy oddychamy głęboko, czujemy się dużo lepiej. Wdech. Wydech. Zanim zaczniecie słuchać czegoś po polsku, wyprostujcie się, uśmiechnijcie się, a potem oddychajcie głęboko. Jedna, dwie minuty wystarczy. To brzmi bardzo prosto, ale naprawdę ta prosta metoda pozwala na szybszą naukę. W ten sposób Nasz mózg budzi się W ten sposób dajemy sygnał do głowy Że za moment będziemy robić coś fajnego Coś ciekawego Będziemy uczyć się polskiego Czy jest jeszcze jakaś metoda, żeby czuć się lepiej? Oczywiście Jeśli jesteście wyprostowani Oddychacie głęboko Wtedy zacznijcie się ruszać Wiem, w każdej szkole kazali nam siedzieć w ławkach i nie ruszać się. Co wtedy się dzieje? Nasze ciało zaczyna być zmęczone. Głowa jest opuszczona, patrzymy w dół, jesteśmy znudzeni i zmęczeni. Na szczęście nie jesteśmy teraz w szkole i to my przejmujemy kontrolę nad naszym ciałem, i nad naszymi uczuciami. Najlepszą metodą jest wyjść na dwór. Wyjść na spacer. Oddychać głęboko i wtedy słuchać czegoś po polsku. Jeśli chodzisz, głowę masz wysoko uniesioną, oddychasz głęboko, jesteś uśmiechnięty. Wtedy do mózgu dochodzą sygnały, że będzie działo się coś ciekawego że nie będzie nudno. Spróbujcie. Przekonacie się sami. Będziecie mieli kompletnie inne odczucia, gdy będziecie uczyć się polskiego w ten właśnie sposób. Zresztą to nie dotyczy tylko polskiego. W ten sposób możemy uczyć się wszystkiego. Ta metoda zupełnie nie przypomina tego, co dzieje się w szkołach. Jeśli lubicie, możecie nawet biec i wtedy słuchać polskiego. Wszystko jedno, chodzi o ruch. W ten sposób nasz mózg budzi się do pracy. Na koniec jeszcze raz powtórzę, co możemy zrobić z naszym ciałem, aby czuć się lepiej podczas nauki polskiego. Po pierwsze, głowa do góry, ramiona wyprostowane. Po drugie, oddychanie. Oddychamy głęboko. Po trzecie, uśmiech. Zaczynasz słuchać czegoś po polsku. Uśmiechnij się. Po czwarte, ruch. Słuchaj podczas spaceru, podczas biegu. Jednak po trzydziestu może 40 minutach możemy poczuć się zmęczeni słuchasz historyjek odpowiadasz na pytania i zaczyna cię to nudzić masz już dość słuchania mm, Piotr znowu coś opowiada mam tego już dość co wtedy zrobić? możesz po prostu przerwać tak jak robi to większość ludzi ale nie musisz Zrób krótką przerwę Wyprostuj się Poruszaj się Oddychaj głęboko Obudź swoje ciało I po pięciu minutach Znów wróć do słuchania Świetnie Myślę, że teraz Łatwiej będzie nam wpływać Swoim ciałem Na to, jak się czujemy Co czujemy podczas nauki Jest to Sposób na to, jak uczyć się szybciej i przyjemniej. Na dziś to już wszystko. Następnym razem opowiem, jak kontrolować nasze myśli. Jak zawsze zapraszam do komentowania. Chętnie dowiem się, co o tym wszystkim myślicie. Czy zgadzacie się ze mną? Jeśli macie jakieś pytania dotyczące języka polskiego, może w dzisiejszej audycji są jakieś trudne dla Was słowa lub wyrażenia, to również wpisujcie wszystkie problemy w komentarze. Mówił do Was Piotr, żegnam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na następne spotkania z językiem polskim. Zapraszam do odwiedzania mojej strony. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl